Bierzemy dwa jajka, obieramy mleko i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami i podgrzewamy cztery ziemniaki z dwoma litrami schłodzonego parmezanu. Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobno przetowaną wodą i do kroimy i posypujemy sosem. Smałujemy poczata, dużą ilością z łososia i już To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrożnie nam czasu, kroimy, mieszamy i podajemy do słołu. Słuchaj dalej, a nóż widelec przyda Ci się to w kuchni. Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym odcinku smacznego podcastu Anusz Widelec. Z tej strony Paweł Prokopowicz, a ze mną dzisiaj gość specjalny Jan Urbanowicz, wielu może osobom znany, a jeżeli nie, to zapraszam, żeby się zapoznać. Można go znaleźć gdzie, Janku? Na podcaście małefilmidło.pl, witam wszystkich. Tak będzie najprościej, ewentualnie na Twitterze, wiem, że się udzielasz. Tak, jakby ktoś chciał mnie znaleźć, to mój nick to jest jasiek przez y z podkreśnikiem na końcu, ale myślę, że ty może wrzucisz to jakoś tam do opisu odcinka. czy? Tak, będzie, będzie w opisie, małefilmidło.pl to chyba najlepszy adres, żeby cię znaleźć i tam też można posłuchać co nieco o filmach. A dzisiaj e, z moim gościem właśnie, z Jankiem, chciałem co nieco porozmawiać na temat e, żywienia w diecie cukrzyków, tak? Tak możemy tak. powiedzieć? Bo, bo ja, jestem, ja jestem cukrzykiem, jakby, jakby ktoś, ktoś, kto, ktoś chciał właśnie wiedzieć skąd ja mogę mieć jakąkolwiek wiedzę na ten temat, nie jestem żadnym kimś ekspertem żywieniowym czy, czy dietetykiem, jestem po prostu cukrzykiem, więc moja, moja wiedza na ten temat jest czysto praktyczna. No właśnie o taką wiedzę nam chodzi, tutaj pozdrawiamy słuchaczy, którzy cokolwiek więcej chcieli usłyszeć na właśnie tematy związane z żywieniem, związanym z cukrzycą. I postanowiłem właśnie Janka tutaj cokolwiek przepytać w tym temacie. Słuchaj, tak na początek, czy sądzisz, że mm, możliwa jest w ogóle taka dieta, żeby, żebyś mógł zupełnie obejść się bez insuliny? W moim przypadku nie, gdyż ja jestem cukrzykiem typu pierwszego, czyli mam... Cukrzycę insulinozależną. Ja muszę mhm. brać insulinę, nie mam, nie mam po prostu takiej możliwości, ale jeżeli ktoś posiada cukrzycę typu drugiego, to jest możliwe niebranie znaczy niebranie lekarstw właściwie, bo najczęściej insuliny typu drugiego leczy się lekarstwami, czyli często nie trzeba brać insulin, tylko bierze się dwa razy dziennie tabletki mhm. i jest możliwość, żeby wyeliminować tą potrzebę za pomocą diety ale jest to, jest, to bardzo, jest to dosyć trudne i restrykcyjne trzeba się tego bardzo trzymać Czyli to kwestia jest mocno indywidualna Tak, jeszcze może tak na początek faktycznie rozwińmy chociaż ze dwa słowa na temat cukrzycy, jeżeli tutaj powiedziałeś, że są dwa typy, mógłbyś jakoś tam dwa zdania powiedzieć na ten temat jak to wygląda, czym to się różni no, cukrzyca jest generalnie chorobą autoimmunologiczną, która polega na tym, iż yy, nasza trzustka przestaje produkować komórki beta, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny. Mhm. A insulina, jak, jeżeli ktoś się nie orientuje, to jest, yy, odpowiada za to, by zbijać nam poziom cukru we krwi, ale nie tylko. Insulina nie jest właśnie odpowiedzialna jedynie za to, a także za właściwie prawidłowy rozwój naszego organizmu, gdyż ona powoduje to, iż ta energia w postaci glukozy jest dostarczana do naszych komórek. Dokładnie. Czyli generalnie, jeżeli, jeżeli, nie mamy, jeżeli nie mamy insuliny, jesteśmy tacy słabi, tak właśnie są takie mniej więcej rozpoznania cukrzycy, jeżeli człowiek jest taki ospały, zmęczony. Nie ma chęci do życia, jest przemęczony ciągle, tak? Tak, chce mu się też dużo pić, często jest tak, że się chudnie. Ja znam mm -hmm. przypadki, słyszałem przypadki ludzi, którzy potrafili na początku właśnie, zanim zostało to u nich zdiagnozowane, potrafili w ciągu miesiąca schudnąć nawet 10 kilo. O, to sporo. Więc, wie, więc to tak jest. No i na tym mniej więcej polega, polega cukrzyca, że my tej insuliny nie mamy, ale cukrzyca dzieje się na dwa typy, czyli właśnie typ pierwszy, typ drugi. Typ pierwszy, ten który ja mam, to jest taki, że po prostu trzustka przestaje kompletnie produkować te te komórki beta, no i te insuliny nie mamy, trzeba ją podawać zewnętrznie, w postaci właśnie insuliny. Mhm. A typ drugi, no to... A, jeszcze tak powiem, że typ pierwszy, wbrew temu, co się często mówi, nie jest dziedziczny. Mhm. Nie dziedziczymy tego i właściwie nie są do końca znane powody, dlaczego to jest. To się po prostu tak dzieje, no, gdzieś tam w naszych genach jest zapisane, że, że kiedyś ta trzustka nam, mówiąc kolokwialnie, padnie i, i, i tak się dzieje po prostu ale natomiast typ drugi to jest taki, który bardzo często robimy sobie sami bo na typ drugi najczęściej chorują ludzi, którzy są otyli, czy źle się odżywiają. Aha, czyli huśtawka właśnie typowo wynikająca z naszej diety, czyli ładowanie w siebie dużych ilości cukru naraz, tak. jakieś tam przejadanie się i później organizm nie jest w stanie jakby tego już przerobić i w związku z tym rozregulowuje się zupełnie, co, co kończy się, może skończyć chor się chorobą, tak? Tak, ale od razu jeszcze nadmienię, że nieprawdziwy jest mit, którym się często straszy dzieci. Nie jedz cukierków, bo będziesz miał cukrzycę. Mhm. To, to, to, jest, to jest mit, to jest, nie, nie, to jest totalnie nieprawdziwe, że od słodyczy dostaje się cukrzycy. To bardziej próchnicy. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dokładnie. Mhm. Więc, więc tak to nie jest. Jeżeli, jeżeli już mogę to powiedzieć, to najlepszym jeżeli ktoś boi się cukrzycy, mówię cukrzycy typu drugiego, bo tak jak wspomniałem, cukrzycy pierwszego nie da się przewidzieć, że ją się będzie miało i nie da się jej jakby zapobiec. To to, to to co polecam, to jest odżywiać się względnie zdrowo, bo wiadomo, że to co najlepsze jest akurat niezdrowe, więc na to też to, można sobie pozwolić. Racjonalnie, różnorodnie, to co właśnie o czym my mówimy, o czym tutaj chcemy informować naszych słuchaczy, że trzeba jeść no, z rozwagą, bo to wszystko może mieć wpływ później na nasze życie, na nasze zdrowie i no i dlatego rozmawiamy o jedzeniu. Tak. Jeść, jeść z rozwagą i dużo ruchu. Gdyż ruch, ruch generalnie z nawet cukrzy, zdrowiu. Z szyja zdrowiu, ale nawet cukrzykom jest zalecany wysiłek fizyczny, bo wysiłek fizyczny pomaga nam zbić właśnie poziom cukru i dzięki temu na przykład możemy zużywać mniej insuliny w to bardzo ważne. Więc, więc to jest bardzo istotne, podstawą jest właśnie ruch, ale to jeszcze powiem później mogę powiedzieć, jaka jest podstawa ogólnie, co trzeba robić, żeby mieć dobry mhm. poziom cukru. No to słuchaj, następne pytanie, na co w ogóle musisz uważać w codziennym życiu, czyli no, chodzi mi o jedzenie, mam na myśli tak, czego unikać, z jakimi y, posiłkami musisz uważać, czy godziny posiłków są, powiedzmy, istotne? Yy, powiem tak, jeszcze, jeszcze może zanim przejdę do bezpośredniej odpowiedzi, to jest tak, że są różne typy leczenia y, insuliny, czyli tej insulinoterapii. Mhm. Jeśli chodzi o cukrzycę typu pierwszego, no to można ją leczyć albo za pomocą penów, czyli tych zastrzyków z insuliny, tak. na czym ja byłem przez pierwsze 8 miesięcy, bo ja zachorowałem dopiero rok temu, ja zachorowałem w styczniu zeszłego roku, mhm. a od października jestem na pompie insulinowej. Pompa ci... insulinowa no właśnie jak to wygląda? Pompa insulinowa bardzo, bardzo pomaga kontrolować tą całą glikemię naszą, gdyż ma o wiele więcej możliwości podawania tej insuliny. Jeżeli za pomocą penów podajemy właściwie insulinę do posiłku tylko na węglo, węglowodany, a, a za pomocą pompy możemy podać sobie również na, na białka i tłuszcze, bo już, już spieszę mówić o co w tym dokładnie chodzi. To, co nam podwyższa właśnie poziom, poziom cukru we krwi, to są przede wszystkim węglowodany. Mhm. Co to są węglowodany, to chyba mniej więcej każdy wie, mniej więcej w czym, w czym to jest. Czyli Ale na ruch... przykład tutaj możemy podać za dwie rzeczy, no, produkty mączne. Tak, wszelkiego rodzaju pieczywo, makaron, ryż kasze. To wszystko podnosi cukier. W ogóle się, przez ostatni rok to ja się dowiedziałem o tylu rzeczach, które podnoszą cukier, co w życiu nawet bym nie przypuszczał. Mm -hmm. <grafy> ale, ale tak jest. A białka i tłuszcze nie podnoszą stricte cukru, ale opu jakby powodują, powodują, że on się podnosi trochę później. Na mm -hmm. przykład głównie tłuszcz. Tłuszcz opóźnia wchłanianie tych yy, yy, tych węglowodanów, te, te, tej glukozy i na przykład jak zjesz taką pizzę. Jak już mówimy o zdrowym żywieniu, to powiedzmy o pizzy, prawda? Tak. P pizza to jest taki ba bardzo zdrowy wynalazek, który na pewno nie jedna z osób lubi, ale od czasu do czasu przecież można sobie pozwolić na trochę takiego szaleństwa. No jasne. I węglowodany w tej pizzy, no to są... Jest to ciasto, które to jest, jest z mąki. mąki tak. Z mąki, mhm. to, to, to ciasto nam podnosi na najwięcej cukier. I, i powiedzmy... Zakładasz sobie, że w tej, w, tej, w tej pizzy będziesz miał tyle i tyle wymienników węglowodanowych, tam jest to potem, lekarz ci dostosowuje, jaki masz przelicznik, ile, te, ile na jeden wymiennik podać insuliny. Mm -hmm, obliczasz mm -hmm. to sobie, podajesz sobie insulinę, dwie godziny po posiłku mierzysz cukier, jest pięknie, powiedzmy masz 120, czyli... Mierzy, li, jeszcze jesteś nawet w tym zakresie, który jest dobry dla zdrowego człowieka. No bo norma jest około setki, powiedzmy tak z tego co Po wiem. posiłku jest do 140. Mm -hmm. Po posiłku. Przed posiłkiem jest od 70 do, do 100. Mm -hmm. okay. No i masz te 120, ten cukier, jest, jest wszystko pięknie. Je, potem już nic nie jesz. Ale mierzysz sobie cukier kolejne dwie godziny później, czyli łącznie 4 godziny po posiłku, a nu no nagle 250. No Ty tak, nie wiesz, bo organizm skąd się to wzięło. Pracuje, Zaczyna to trawić i później syntetyzuje sobie, prawda? Mm -hmm. Tak, i te, i te tłuszcze opóźniły po prostu, opóźniły y, właśnie tą, tego, żeby ta glukoza się dostała do tej krwi. I mhm. skąd są taki wysoki cukier? Na pompie możesz sobie podać już taki bolus y, przedłużony, czyli jakąś dawkę insuliny, która będzie uwalniana z opóźnieniem, no, która właśnie. będzie właśnie na ten tłuszcz, na to białko i na to wszystko. I to jest y, to jest y, bardzo dobre. No ale jak już mam przejść do odpowiedzi na konkretne pytanie, czyli na co uważać, co, co jeść i w ogóle, odpowiedź jest prosta, mogę jeść wszystko. O widzisz, no to fajnie. Mogę jeść wszystko, bo nie ma coś takiego jak dieta cukrzycowa. To jest, to jest kolejny z mitów, który jeszcze bardzo często jest w ogóle u nas w medycynie, u lekarzy, jak, jak, cukrzyk, jak osoba, która zachorowała na cukrzycę, idzie do lekarza i, i ją się straszy, że będzie dieta cukrzycowa co jest y, po prostu bójdą, nieprawidłowe. Nie ma. Mhm. nie ma coś takiego. Dieta cukrzycowa, jeżeli już mam użyć tu to jest po prostu dieta, jaki powinien używać każdy człowiek. Każdy o powinien właśnie. się do niej stosować. To jest, to jest po prostu racjonalne, zdrowe żywienie i tak jak każdy powinienem się odżywać. Ja, ja zauważyłem to, że oczywiście zdarza mi się zjeść jakieś tam jedzenie śmieciowe, no, nie jestem człowiekiem, który ma 58 lat czy, czy więcej i nie muszę jakoś tam uważać na te swoje y, cholesterole i inne różne rzeczy, więc jako człowiek młody lubię sobie zjeść tam, nie wiem, hamburgera, czy, czy nawet czy, tą, czy pice, popcorn czy, do filmu. Czy popcorn, mm -hmm. y ale zauważyłem to, że przez ten rok zauważyłem to, odkąd choruję, że teraz od, odżywiam się znacznie zdrowiej i lepiej niż kupa moich zdrowych znajomych. Mhm. Po prostu I... dotarło to do Ciebie, że musisz racjonalnie e, dobierać posiłki i zwracać uwagę bardziej na, na to, co jesz niż powiedzmy wcześniej. Zacząłeś zwracać, tak? Tak, tak dokładnie. Okay. wiesz, jest to, że jak na przykład robię sobie jakieś jedzenie, no to jeszcze nie pamiętam dokładnie jaka porcja ma, ile, ile tych węglowodanów wszystkich, no to zaglądam na to pudełko, na tą tabelkę magiczną, na której wszystko jest rozpisane, na którą mm -hmm. półtora roku temu jeszcze bym w życiu nie zwracał uwagi, miałem w nosie zawsze tą tabelkę. I, i widzę przy okazji, raz, że jakie są wartości, raz w niektórych rzeczach widzę, co jest w ogóle w tym, w tym daniu, w tym posiłku, co też tak, pozwala tak. mi zdecydować, czy ja to jednak chcę jeść, czy tego nie chcę jeść. Mhm. Jeśli chodzi o to, czego unikać, no to... to właściwie nie ma czegoś takiego. No są rzeczy, które... No tak jak każdemu są mniej wskazane. Ogólnie są zalecane, jak, znaczy ogólnie są y, oznaczone jako niezdrowe i nie powinno się cze, często zbyt sięgać po nie, prawda? Czyli tak. jakieś, nie wiem, ogromne ilości masła, to wiadomo, że są niekorzystne, bo jakieś tam miażdżyce czy, czy, czy coś bardzo tłustego, no to też unikamy, bo po prostu ogólnie jest to niezdrowe. Czy wielkie ilości cukru i ciastek, to nawet jeżeli osoba zdrowa zje, to też będzie się źle czuła, po prostu będzie miała jakieś tam historie trawienne, czy coś tego typu, ale nie ma rzeczy, których nie możesz jeść, które są skreślone z twojej diety, po które nie możesz sięgać, tak? Nie, nie ma, wiesz to... Czyli na przykład żywienie zbiorowe jakieś takie też wchodzi w rachubę, tylko pod warunkiem, że mniej więcej wiesz, jak to sobie przeliczyć i jak... co tam jest. Co rozumiesz przez yy, zbiorowe? No załóżmy, wiesz, idziesz do, nie wiem, na pizzę, tak jak mówisz, do miasta czy do knajpy, gdzieś ze znajomymi zamawiać jakiś obiadek. Mhm. Nie, tak, to, to nie ma coś takiego, że ja mogę jeść tylko to, co sobie sam przygotuję. Mhm. To, tylko to też zależy, wiesz, od posiłków. Jeżeli idę do, do jakiejś dobrej restauracji i zamawiam, powiedzmy, nie wiem, makaron, czy, czy tam ryż, czy, czy jeszcze jakieś inne tam takie takie danie, które wiem, że na pewno mi ten cukier podniesie, mm -hmm. to mogę się zapytać przecież ile tego makaronu w tym daniu jest, bo jeśli chodzi o wagę, tak. I wtedy ja, sobie ja coś... wtedy mniej więcej wiem ile, ile jakiego makaronu ma, ile w 100 gramach jest tych węglowanów mogę sobie to obliczyć mhm. najczęściej jest to w, generalnie w dobrych restauracjach to jest podane w karcie w ogóle il, ile tego jest, więc to możesz nawet, nie musisz się pytać tylko możesz od razu sobie mniej więcej obliczyć Już, wiesz. Mhm. a jeśli chodzi o takie jedzenia, jak wiesz, typu właśnie jakaś pizza czy, czy, czy coś, to bo to wiesz, wszystko zależy od składniku ciasta, no. każda pizzeria ma ten składnik trochę inny tak, tak. To, to prawda jest taka, że to często jest taka metoda prób i błędów. Ja się staram chodzić zazwyczaj do tych samych miejsc, na przykład jak jem pizzę, to zazwyczaj jem z tego samego miejsca lub z kilku tych samych miejsc, czy, czy nawet jak zjem popularny w Polsce w ostatnich latach kebab, to też zjem, z, yy, tam mam parę punktów, w których yy, jem i, i wiem mniej więcej jak, jak kebab z tego danego miejsca na mnie działa. No i przede wszystkim smakuje ci, bo wiesz, że jest sprawdzone. i <laughs> No tak, to i jest to, jest, okay. to jest właśnie taka kwestia, że czasami to jest metoda próbi błędów i, i żeby tutaj nikt sobie nie pomyślał, że ja muszę sobie wszystko tak super dokładnie wyliczać, nigdy się nie ustrzeli ekstra. Wiesz, gdyby to wszystko było takie idealne, że ja zawsze mogę sobie świetnie wyliczyć jedzenie i zawsze mieć po tym rewelacyjny poziom cukru, to ja bym nie miał choroby. No, ja bym po prostu miał tak. wiesz, małe małą chopkę na drodze i tyle, a, a nie, nie zawsze będzie pięknie, no ja akurat tutaj nie chcę się chwalić, ale mnie lekarz osobiście chwali, że, że, że jest OK u mnie, że, że poziomy, że moje, moja glikemia jest wyrównana i jest ładnie, oby jak najdłużej. Czyli racjonalnie prowadzisz swoją dietę i to się później jakby pozytywnie odbija na tym, tak? No staram się, generalnie też kluczem do tego wszystkiego jest samokontrola i sprawdzanie tego poziomu cukru. Jak ja mm. rozmawiam z kimś nowym, kto, kto, kto nie zna mnie pod kątem cukrzycy i widzi, że ja sobie mierzę cukier i, i pyta się mnie, czy często sobie mierzę cukier. Ja mówię, no wiesz, no jak, jak jest dobry dzień, to nawet z 10 razy. Mm. Ktoś, no co ty, jak to? Ja, ja, ja, dlaczego tyle? Ja mówię, no bo tyle trzeba, no. muszę zmierzyć cukier przed każdym posiłkiem, żebym wiedział, czy dać może trochę mniej insuliny, czy trochę więcej. Muszę zmierzyć dwie godziny po posiłku, żebym wiedział, czy ten posiłek dobrze na mnie działa. Muszę zmierzyć przed każdym, przed każdym razem, zanim wsiądę za kierownicę, muszę zmierzyć cukier. Bo, no tak, bo tutaj jest niebezpieczeństwo zaśnięcia, powiedzmy w niektórych Tak, przypadkach, jeżeli tak. miałbym niski cukier, no to co zasłabne i wiesz, no mnie to tam nie, no pal licho, coś bym się stało, to by mi się stało. No nie chciałbym przez swoją chorobę skrzywdzić kogoś innego, no trzeba być no jednak odpowiedzialnym trochę tym kierowcą. No i są jeszcze kupę różnych rzeczy, wiesz, no troszkę inaczej się czuję, no to sprawdzam sobie cukier, żeby wiedzieć, czy, czy to jest z tym związane, czy nie. No, no i tak bywa, no i trzeba to jednak kontrolować bo to jest jedna z kluczowych rzeczy do, do tego, żeby w cukrzycy było dobrze, no dwa to jest Czyli właśnie to przede wszystkim musisz być właśnie świadomy tego co się z tobą dzieje, jak w tej chwili wygląda cukier, no bo to jest rzecz, która tak jak mówisz, w skrajnych przypadkach może spowodować omdlenie, czy, czy zagrożenie dla innych osób jeżeli właśnie prowadzisz samochód, prawda? Tak, do, jeszcze zanim może przejdziemy jeszcze znowu do, do jedzenia to ja tylko tak napomnę że są takie właściwie chyba cztery rzeczy, które są bardzo ważne do tego, żeby mieć, żeby było dobrze, jeśli ktoś mhm. ma cukrzycy. Dieta, no żeby się odżywiać dobrze, samokontrola, yy, wysiłek fizyczny mhm. i edukacja. Dobrze. Trzeba się cały, cały czas się edukować, to jest, to jest jedna z podstaw. No to to jest akurat, powiedzmy, edukacja, edukacji nigdy dojść w każdym temacie warto być, powiedzmy, poszerzać swoje horyzonty. Jeszcze na koniec później zapytam Cię troszeczkę o ten ruch właśnie, jak, co byś proponował, co, co Ty robisz. Czyli tak, już ustaliliśmy, że na pewno nie gotujesz dla, dla siebie osobno, nie jest to tak, że musisz jakoś specjalnie się odżywiać, stosujesz właśnie... Racjonalizm i tą kontrolę, o której wspomniałeś. A powiedz mi, czy jest jakieś takie danie, które mógłbyś na przykład o, o nim nam opowiedzieć, coś, co sobie przygotowujesz, zdajmy na to, do pracy, czy, czy, czy nie wiem, jakiś, jakiś obiad na weekendzie, masz chwilę czasu, robicie sobie coś tam w domu, jakieś jedzenie. Co lubisz jeść, co byś mógł zaproponować? So, najczęściej ja jadam y, makarony i ryże. To są, to są rzeczy, które chyba lubię najbardziej i też one są dosyć szybkie do zrobienia, więc, więc nie trzeba się z tym jakoś specjalnie, wiesz, namęczyć. Nawet w tygodniu można to zrobić. To jest fakt. I ja też często wybieram właśnie albo spaghetti, albo jakiś, jakiś ostatnio robiliśmy ryż z jabłkami na przykład. I to jest danie, które, wiesz, 20. 30 minut masz gotowe, jest smaczne, możesz zrobić je na kilka sposobów i tak jak mówisz, nawet w tygodniu, kiedy nie ma za wiele czasu, można zrobić, wyczarować sobie fajne, smaczne danie. Bardzo często jem na przykład y, takiego kurczaka z warzywami sobie robię. Biorę mm -hmm. pie, piersi z kurczaka, kroję tam na jakieś drobne kawałeczki, robię jakąś, można powiedzieć, marynatę do tego. Najczęściej jest, jest to w tym sposób, że daję tam oliwę, trochę octu balsamicznego, mhm. sos sojowy, no i do tego przeróżne zioła, przeróżne przyprawy, czosnek. U mnie w, w każdym obiedzie podstawą jest czosnek. To, tu się muszę przyznać, że czosnek uwielbiam. Ja też bardzo lubię. Jest on, jest on zdrowy, jeżeli to jest taki naturalny antybiotyk, więc on nam mhm. zapobiega przed różnymi przeziębieniami, ale też nie należy z nim zbytnio przesadzać, gdyż mocno obciąża wątrobę no i potem w międzyczasie przygotowuję, to co to tam leży w tej, w tej mówiąc można marynacie w tak, tak, międzyczasie tak. przygotowuje sobie jakieś inne rzeczy, typu tam kroje cebulę kroję y, papryki y, od, od, przyszykowuje często daje na przykład fasolę jeszcze do tego Mm -hmm. Można dość tylko białą fasolę, czerwoną fasolę. Czasami trochę kukurydzy też można dać. Takich spokojnie takich z spuszki, to już nie, nie trzeba wiesz, szaleć, że trzeba kupować osobno fasolę i ją moczyć potem przez cały dzień. Nawet nawet kukurydzę, jeżeli otwierasz tą puszkę i zużyjesz te 4 czy 5 łyżek, to możesz spokojnie ją sobie zamrozić, tylko bez tej wody, i później zużyć na przykład do następnego dania. To ona tak, też wytrzymuje. Albo, albo zrobić sobie sałatkę, później z tego. O, dokładnie. Mhm. No i potem wiesz, potem, do tego, potem wrzucam tego kurczaka na, na patelnię. Kupiłem sobie jakiś czas temu specjalnie do takich rzeczy taką patelnię a la walk. To mhm. nie jest stricte walk, ale taką, wiesz, głęboką bardzo. Tak, tak. I ona jest dobra, bo potem, żeby to wszystko mieszać, to, to, to fajnie ci nie wypada na, na podłogę i, mm -hmm. i ten, no i to się wszystko podsmaża. Potem jeszcze w międzyczasie gotuję albo makaron, jakiś typu nudle na przykład. Tak. Albo, albo ryż. Ryże to różne jem, bo, bo mam, mam chyba każdy możliwy rodzaj ryżu w domu. Mam zwykły, biały, ten basmati, basmati? Mm -hmm. tak, mam, mam brązowy, mam brązowy jakiś inny. Brązowy ryż bardzo lubię, tylko on bardziej jadę go w weekend, bo jego trzeba przynajmniej z pół godziny gotować. Najczęściej, żeby, żeby on był taki naprawdę dobry. No i potem to wszystko, wiesz, mieszam, mieszam na tej patelni i jem. I, to, to, to jest... I robię raczej tego całkiem sporo, więc często jest na przykład tak, że na drugi dzień biorę sobie to do pracy i przygrzeję potem w tej ohydnej mikrofalówce. Nienawidzę jedzenia z mikrofalówki. To fakt. Ale przynajmniej masz danie, które zrobiłeś sobie sami i znasz właśnie skład i jest ono fajnie przyprawione. No tak jak mówisz, mikrofala, dobra rzecz, żeby, nie wiem, zagrzać klankę mleka na szybko, czy, czy coś awaryjnie odgrzać, ale jednak Dużo, dużo lepsze są dania, które są przygotowywane na bieżąco, albo przynajmniej odgrzewane w jakiś naturalny sposób. No ale w pracy nie zawsze jest taka możliwość. No ja, ja generalnie, ja, ja postanowiłem, że jak zamieszkałem sam, to nie kupuję mikrofalówki. Wolę, wolę naprawdę, sobie nawet taki dwudniowy czasami obiad przygrzać na patelni, czy, czy w garnku, czy w piekarniku niż w mhm. tej perfidnej mikrofalówce. Dla mnie zawsze najgorszą rzeczą z mikrofalówki to były odgrzewane ziemniaki. Och, to jest One są wtedy takie, takie paskudnie gumowe. No, wiesz, mikrofala jest na przykład do czego, do czego jeszcze można użyć. Można sobie załóżmy rozmrozić coś z, z tego, z zamrażalnika na przykład, ale to też są inne sposoby na to. Na przykład można to wyciągnąć sobie te pół godziny wcześniej, czy godzinę, i jest ok. No, ale do gorącej wady wrzucić, i, i tyle. Mhm. No dobrze, no to, no to mniej więcej wiem, jak to wygląda. Jeszcze miałem takie pytanie przygotowane. Jak to jest w przypadku napojów? No bo tutaj są pewne niespodzianki i na pewno takie gotowe napoje ze sklepu no to, to jest w przeważającej ilości sam cukier, jakieś tam aspartamy, różne takie dziwne rzeczy. Co popijasz? Y Powiem szczerze, że ja najczęściej pijam wodę i herbatę. Bo tutaj Jak jest to przewidywalne, prawda? Ja, ja herbatę kiedyś słodziłem i kiedyś nie wyobrażałem sobie w ogóle picie herbaty niesłoconej. Moi, mm -hmm. moi rodzice zawsze pili właśnie herbatę niesłodzoną i oni pili taką, że wiesz, oni wrzucali tą torebkę i ta torebka już leżała do samego dna. Dopóki no. nie skończyli pić. Więc to zawsze była jeszcze taka esencja praktycznie tej herbaty, co mi się od razu źle kojarzyło. To Jak, mhm. jak słyszałem hasło herbata yy, bez cukru. Więc to nie robiłem. No ale no z racji tego, że jak zachorowałem, no to trzeba było ten cukier odstawić. I... I naprawdę odczułem inny smak herbaty. Ja ogólnie jestem właśnie herbaciarzem. Ja nie przepadam za kawą. Ja Aha. kawy mogę się napić tam, wiesz, dwa razy w miesiącu, trzy. Jak pójdę do kawiarni, czy na przykład właśnie wpadnę na rodziny, która ma fajny ekspres ciśnieniowy z młynkiem, że ta kawa jest świeżo zmielona, taką kawę mogę wypić. Tak, ale, ale nie, tak... Zaczynasz, nie zaczynasz na pewno dnia od kawy. Nie, bo ja mam jeszcze tak, że wbrew temu, co większość ludzi ma, na mnie kawa nie działa pobudzająco. To, my, my, wiesz co, ja też mam tak, że wieczorem mogę wypić kawę i spać. Mnie kawa właśnie wręcz usypia. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie, jak nie mogłem spać, to robiłem sobie kawę i potem spałem jak dziecko. Mhm. No więc piję to ja. Herbat to mam pełno w domu, mam pół kuchni, to mam puszkami zawalone z herbatą. Różnymi, bo pijam i czarne, i zielone. W zielonych ostatnio posmakowałem. Mam jakąś też matę. Białą też miałem przy okazji. i mhm. Generalnie herbat, herbat jest kupę fajnych Rojbos bo... na przykład też jest ciekawą herbatą. Która nie, Rojbos to... mi akurat nie smakuje. Aha, okay. ale, ale polecam, jeżeli ktoś lubi herbaty, to polecam właśnie kupować sobie herbaty liściaste, mm -hmm. bo, bo ja, ja teraz niedawno, jak nie miałem, nie miałem nigdzie pod ręką herbaty takiej swojej, bo byłem tam gdzieś i, i wypiłem taką herbatę torebkową, którą kiedyś nawet lubiłem, bo tam chyba jakiś Lipton czy, czy coś takiego, i się tego napięt stwierdzi, że to jest straszny syf. No bo herbaty, te ekspresówki w torebkach, to jest robione ze ścinek, to już jest z tego Tak, co to, jest, z... Co... to jest to, co nie może iść jako herbata taka gatunkowa. Więc, więc tak naprawdę nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś snoba, no ale tak to jest, że człowiek, do dobrego człowiek się przyzwyczaja. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak, tak. I wiesz, w przypadku kawy, jeszcze może tak troszeczkę odejdę na sekundę na bok, też jest tak, że jeżeli kupujesz kawę ziarnistą i sobie ją zmielisz, czy zostanie zmielona na twoich oczach, to wiesz, że to jest 100% ziaren. Jeżeli kupujesz kawę już gotową, taką zmieloną w opakowaniu, no to tutaj nie masz tej pewności, a wręcz możesz założyć, że to nie jest czysta kawa. No dokładnie, tak według, jest. Według, Dlatego... według polskiego prawa podobno 51% wystarczy, żeby było kawy w kawie, żeby to już mogło mieć nazwę handlową kawa, no to sobie mhm. wyobraź. No tak. I my też mamy, wiesz, dużo herbat w domu, różnych rozmaitych, ziołowych, zielonych, czarnych, tak jak wspomniałem, bossa też pijamy i powiem Ci szczerze, że też jestem smakoszem herbat i też tych herbat nie słodzimy w ogóle, to też jest yy, dla niektórych dziwne, co Ty nie słodzisz herbaty, ale faktycznie herbata wtedy ma fajny smak, ma swój smak. Zwłaszcza jak herbata nie jest jakaś taka sautée, tylko z jakimiś dodatkami jest, to często... Ja mam na przykład taką fajną zieloną herbatę tam z jakimś żeńszeniem i z różnymi jakimiś tam, takimś troszkę też takim cy cytrusowym, mhm. mm, jakąś skórką chyba cytrynową, coś takiego i to jest no, przepyszne. Właśnie, właśnie teraz podczas nagrania sobie jeden taki kubas wypiłem i ona naprawdę taka jest y, orzeźwiająca, ale też taka pobudzająca i zielona herbata jest też bardzo dobra na, na metabolizm. Ona mhm. prawie metabolizm, poprawia y, trawienie, to jest, to jest dobre na przykład właśnie po jakimś takim mocnym obiedzie wypić sobie właśnie filiżankę czy kubek zielonej herbaty, to na pewno też tam trochę poprawi. A jeżeli mam przejść właśnie do jeszcze innych napojów, czyli takich, które w sklepie kupuję, no to oczywiście zdarza mi się wypić tam powiedzmy, nie wiem, czy kole czy, czy, czy coś innego, ale najczęściej stosuję to jako mm, taki... Czy jakby to nazwać kiedy spada mi cukier żeby się uratować Aha, trochę tak, żeby się ja, podkręcić, ja, tak czyli tak czyli ja tego, bardziej do tego tak ja bardziej do tego trochę to stosuję że właśnie spada mi cukier i taki już mam, że niższy mam ten cukier, że już wiem, że, że trzeba go jakoś podnieść, ale ani nie jestem głodny, poza tym, no zanim Ci jedzenie podniesie cukier, to też tam mija. troszkę, troszkę czasu, tego tak jak mówisz, czyli, czyli w, ten, w ten sposób możesz, powiedzmy, wypijając łyk takiego napoju, w dosyć szybki sposób dostarczyć tego cukru, który łatwo się zacznie wchłaniać, tak? Tak, bo jeżeli właśnie, to jest też taki trochę paradoks, że cukrzyca polega na tym, iż nie mamy insuliny, czyli mamy wysoki cukier, ale jak już jesteśmy na, na, na lecz, podczas leczenia, to największą rzeczą, która nam grozi, to są właśnie niskie cukry. No tak, bo insulina, która jest dostarczona, to ona już musi, się, musi wejść w interakcję i Ci rozłożyć tyle cukru, ile go znajdzie w organizmie. Czyli tak, musisz... a dodatkowo wiesz, powiedzmy zjadłeś obiad, dałeś sobie na niego dobrą dawkę insuliny, albo nie daj co, dałeś trochę za dużo i dodatkowo jeszcze miał jakiś tam wysiłek fizyczny. No to cukier mm -hmm. jeszcze bardziej ci spada I, i trzeba się czasami uratować. Oczywiście bardzo dobrym związaniem jest mieć przy sobie zawsze jakąś glukozę. Glukoza jest w różnych, w różnych postaciach, można kupić w aptekach. Najczęściej ja mam, ja mam chyba w dwóch postaciach, bo mam jedną taką w żelu, w takiej mm -hmm. saszetce, i, I mam taką prasowaną w takich tabletkach. Pastelka. W tak, takich pastelka. pastylkach. Mhm. I, I taka średnio, średnio, taka jedna porcja takiej glukozy to jest jeden wymiennik węglowodanowy, czyli akurat, żeby sobie ten cukier podnieść. Ale no nie oszukujmy się, mimo że ta glukoza jest smakowa, no to za dobra nie jest więc czasami trzeba sobie poradzić jakoś inaczej, no właśnie kupię sobie puszkę powiedzmy jakiegoś tam napoju czy, czy, czy butelkę i tam sobie pół puszki wypiję czy, czy tam jedną czwartą butelki bo też wiesz, nie można przesadzić, nie mogę sobie nagle tak, tak. podnieść znowu mhm. do niewiadomo jakiego cukru czy to jest słodzone jak diabli Wie, więc w takich momentach tego używam, a jeżeli mam ochotę na coś typu cola takiego, żeby wypić sobie do obiadu, to szczerze mówiąc kupuję sobie cola light mhm. która nie ma cukru, ma co prawda ten paskudny słodzik, który też zdrowy nie jest ale przecież jak sobie wypiję raz na jakiś czas tam przez jeden dzień przez, przez jeden czy dwa dni wypiję jedną taką niedużą butelkę to nic mi się nie stanie i, i to tak bardziej wiesz dla smaku chcę sobie tak, tak, ale nie wpływa powiedzmy na tą gospodarkę cukrową prawda? tak sposób. tak, bo, bo ona, ona nie ma cukru a, a light jest całkiem okej. Okay. tam mhm. jeszcze jest Coca-Cola zero, ale ona dla mnie strasznie zalatuje takim właśnie słodzikiem i chemią mi nie smakuje no zgadza się, dobra. A powiedz mi, czy jakieś ciasta, lody, desery, coś takiego jest jakoś specjalnie należy to traktować? Czy normalnie to traktujesz Wie, jako część posiłku? Wiesz, co ja generalnie nie jadam tego dużo, ale, ale jadam. Ja w ogóle mhm. to, jest, to jest takie śmieszne, że ja się tak powiedzmy, nie wiem, pół roku temu coś takiego strasznie wkręciłem w ogóle w pieczenie. O, super, no to fajnie. Ja, ja zacząłem piec jakieś ciasta, ciasteczka yy, i tego typu rzeczy. O dziwa zaczęło mi to wychodzić, Co zawsze uważałem, wiesz, że mam dwie lewe ręce, bo yy, jak byłem jeszcze taki młodszy, no to chciałem spróbować, no i wiadomo, kto jest najlepszym nauczycielem? Mama. Mhm. No i tam podpatrywałem mamę, jak ona tam, wiesz, piecze ciasto czy coś, się pytałem, no mamo, no dobra, a ile tej mąki, nie? A ile tego? Ona mówi, nie wiem. Ja mówię, jak to nie? Wiesz, no bo ja na oko daje No i wiesz, no i mi szlak trafiał. Bo no. ja jestem osobą, która woli mieć konkretnie podane coś, czyli na przykład, nie wiem, 150 gram mąki, 10 10 gram cukru i tego typu rzeczy. Tak, ale słuchaj, to jest właśnie to, co, o czym mówimy z Jackiem, bo ja właśnie też podaję w, w naszym tym podcaście często przepisy na oko, czyli na konsystencję, właśnie tak na wyczucie, a Jacek jest taki co do grama bardziej i tutaj stanowimy takie jakby dwa bieguny, ale też pokazujemy, że właśnie nie wszystko da się na oko bo na przykład mąka ma inną wilgotność załóżmy wiesz, słucha nas ktoś za granicą tam jest inna ta mąka i nie da się tak dosłownie co do grama wytłumaczyć mhm. ale tak jak mówisz, no trzeba troszeczkę tego wyczucia No, no właśnie ta... tutaj, tutaj chciałem jeszcze dalej powiedzieć że jak już zacząłem to robić i zaczęło mi to, mi to jakoś wychodzić no to tak często jest, że jak już na przykład jakieś danie zaczyna Ci wychodzić, zaczynasz sobie z nim eksperymentować. Mhm. I, I ja zacząłem czasami tak robić, na przykład miałem jakiś przepis powiedzmy na, na ciastka, a potem zacząłem go trochę modyfikować. I, i modyfikowałem go właśnie tak na oko, że, że na przykład dodawałem trochę, nie wiem, kakao albo cynamonu czy czegoś mhm. i nie robiłem tego, że stawiałem łyżkę na, na wadze i mówiłem, dobra, dam te 10 gram kakao, tylko brałem łyżkę i na oko wrzucałem, więc to też tak yy, czasami się coś. Tak samo on też z gotowaniem takim normalnym, że, yy, że przyprawy zawsze daje na oko, nigdy nie daje tego, wiesz, na, na jakieś tam wyczucie, czy znaczy mm -hmm. na, na wyczucie daje właśnie, tylko nie daje tego na, na jakieś wagi, czy na coś w tym stylu. A Anusz Widelec, najsmaczniejszy podcast w sieci. No bo to jest taki twój indywidualizm też w kuchni troszeczkę, twój jakby charakter odzwierciedla twoje dania i tak jak mówisz, jeżeli robimy coś dwa czy trzy razy, to nie zawsze mamy gwarancję, że to wychodzi takie samo, bo nie wiem, jest inna pogoda, mamy troszeczkę inny nastrój, czy jak mówisz, jak sypiemy na oko, to troszeczkę nam inne wyjdzie, ale zawsze to jest ta nasza indywidualna potrawa i, i ma ten nasz charakter i dlatego z tego samego przepisu pięć osób robi załóżmy ciastka czy jakąś zupę i ta zupa każdemu wychodzi inna, chociaż niby robią to samo, prawda? Tak, dokładnie. No i, i tak jakbym miał właśnie przejść to takiej bezpośredniej odpowiedzi na to twoje pytanie, to ja mo, można to jeść, można jak najbardziej, tylko trzeba pamiętać o podstawowej rzeczy, trzeba sobie obliczyć, ile dać na to insuliny. Mhm. Właśnie to jest też największe, na penach to też się da, ale największa zaleta jest właśnie na pompie, że pompa pozwala nam jeść co chcemy, tylko trzeba odpowiednio sobie wyliczyć insulinę i odpowiednio ją podać. jeżeli to zrobimy, wiadomo, nie zawsze zrobisz to precyzyjnie, zawsze ten cukier może być wyższy, ale powiedzmy w tym przypadku na przykład źle obliczysz sobie na wielki kawałek tortu mhm. i, i obliczysz sobie tam trochę gorzej, ale obliczysz i będziesz miał powiedzmy cukier 180, a nie 300. No to, to jest lekka różnica, prawda? Tak. Więc, więc można jak najbardziej To ja, ja na przykład chodzę w ogóle co jakiś czas na takie szkolenia cukrzycowe, które tam są organizowane i są różne tematyki tych szkoleń zawsze, ale chodzę od samego początku na nie i one bardzo dużo mi dały i, i poznałem dużo innych cukrzyków i, i widać jak różne są charaktery też ludzi I, i właśnie są tacy, którzy mówią można jeść wszystko i wszystko, a są tacy, którzy chorują powiedzmy dwa lata mhm. albo trzy a cały czas się boją, cały czas mówią, no ja przed chorobą mogłem, mogłem, mogłam jeść kupę słodyczy, mogłam sobie pozwolić na wszystko, a teraz nie mogę. A my zawsze potem, wiesz, jako grupa mówimy, możesz, dlaczego masz nie móc? Daj sobie odpowiednią dawkę insuliny, to i tyle. Ja na przykład parę dni temu wieczór chciałem sobie jakoś się odstresować, wypiłem sobie wino i zjadłem tabliczkę czekolady. Mhm. Nie tablic można. Można, na, na czekoladzie masz rozpisaną wartość energetyczną, wszystko na, na opakowaniu, wyliczasz sobie na tej podstawie ile da ci insuliny, deszcz, jesz czekoladę i tyle. Mhm. No to fajnie, czyli jesteś tutaj przykładem na to, że spokojnie można sobie radzić z tym. Przede wszystkim wiedza i rozsądek jest kluczem do, do tego, żeby tutaj to wszystko przebiegało na prawidłowo? Przede wszystkim przede wszystkim ten rozsądek bo, hmm. bo nawet jakbyś wiedział wszystko, ale nie będziesz się do tego stosować, to, to, to ci nic nie da no, trzeba, hmm. ja rozumiem wiesz, to jest takie naturalne u człowieka że jeżeli właśnie jest, pojawia się jakaś choroba, czy jakaś inna przeszkoda to ty nie chcesz się temu od razu podporządkować I, hmm. i to jest normalne, i ja też na początku nie mogłem ja też bardzo źle to przeżywałem psychicznie i, i źle mi z tym było, I, bo cukrzyca jeszcze była taką chorobą, której ja się zawsze bałem jak, jak słyszałem, że ktoś ma cukrzycę, ja, ja, to, to jest związane też z niewiedzą, oczywiście, na temat mm, tych chorób. Ale to pierwsze myśl, o to po już, nie? Tak, to jest orany, takie przerąbane, to jest straszne, jak on może żyć. Ale zobaczyłem, że z tym się da żyć. no Jest, go, jest inaczej, na pewno. Wiesz, są ludzie, którzy na przykład chorują od, od, od małego, więc to też inaczej jest, że ten cały cykl dorastania już mieli z tą chorobą, więc też inaczej mhm. na to patrzą, ale ja wiesz, no całe życie nie musiałem w ogóle patrzeć na to, czy wypiję sobie, ja generalnie bardzo lubiłem soki i, i ja potrafiłem, wiesz, wrócić sobie do domu i otworzyć, wyjąć sok z lodówki i wypić cały litr naraz. Mhm. Tego mi brakuje, że nie mogę robić takich niektórych rzeczy totalnie bezkarnie. No tak, ale widzisz, ale za to masz, odkryłeś smaki herbaty, troszeczkę zastanawiasz się w tej chwili nad swoją dietą, jesteś jakiś, tak jak mówisz, bardziej racjonalny i może to jest, e, powiedzmy, wynika to z czegoś, co, co Cię spotkało niedobrego, czyli, czyli że zachorowałeś, ale tak jak mówisz, możesz w miarę normalnie funkcjonować, nie możesz, nie, nie musisz sobie odmawiać, tak jak mówisz, czy tabliczki czekolady, czy lampki wina i teoretycznie wszystko jest ok, prawda? To może trochę dziwnie zabrzmieć, ale są pewne względy, że uważam, iż cukrzyca jest taką nawet niezłą rzeczą, która mnie spotkała w życiu. Że po prostu skłoniła mnie do właśnie do myślenia nad, nie, nad niektórymi sprawami i yy, to też nie chcę zabrzmieć jak osoba z jakąś śmiertelną chorobą, ale, mhm. ale też stało się tak, że ja psychicznie zacząłem podchodzić inaczej do niektórych rzeczy. Zacząłem się bardziej z pewnych rzeczy cieszyć. Czyli oprócz minusów są też plusy, które zauważyłeś. Tak, dokładnie. To, wiesz, to jest no, fajne. Ja nie mam na to wpływu. Zachorowałem, zachorowałem. Zdarza się i, i, i tak się zdarza i trzeba się z tym pogodzić. Trzeba zaakceptować to, że, że będzie się to miało do końca życia. No i tu jest taka jeszcze kolejna jedna rzecz. Powikłań cukrzycy jest bardzo dużo. Mhm. I nie są to ciekawe powikłania. Ale jeśli mówię tu do Ciebie słuchaczu, który jeżeli jesteś chory bądź masz kogoś chorego z bliskich, kto ma cukrzycę jeżeli cukrzyca jest dobrze prowadzona czyli ktoś właśnie się dobrze odżywia, ma wyrównany cukry i stosuje się do bardzo wielu rzeczy które są mi tak przydatne to jest niemal 100% gwarancji, że się nie będzie miało tych powikłań mhm. czyli jeżeli ten cukier jest w ryzach yy, utrzymany w miarę nie mamy tych takich bardzo granicznych, długotrwałych stanów, to, to wtedy możemy tego uniknąć, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. No to słuchaj, jeszcze zapytam Cię ostatnią rzecz taką powiedzmy związaną z kuchnią i do tego ruchu, do tego zdrowia byśmy przeszli. Jak to jest z tym alkoholem? Czy możesz sobie faktycznie pozwolić na jakieś tam, nie wiem, wyjście z kolegami na piwko, czy tak jak mówisz, otworzyć butelkę wina i bezkarnie to spożyć? Jak wygląda w ogóle alkohol w tej chorobie? Słuchaj, alkohol jest wskazany oczywiście w odpowiednich ilościach, tak jak u każdego. No to to jest jasne. Mhm. Trzeba tylko pamiętać, że znaczy podstawą jest to, to tak, tak samo jak u każdego, przed piciem alkoholu, jeżeli chcemy coś tam się napić, trzeba koniecznie coś zjeść. Mhm. To, to jest podstawa i oczywiście jak zwykle najlepiej coś, coś bogatego w tłuszcze, bo to się wtedy wszystko lepiej... Lepiej wchłania i jest o wiele lepiej. Jak to tak, tak się przysłowiowo mówiło, że trzeba zjeść ten, ten kanapkę ze smalcem tak? przed, przed imprezą. Mhm. Najmniej wskazane jest dla mnie coś, co lubię najbardziej, czyli piwo. Bo, piwo jest, bo piwo jest kaloryczne bardzo i, i, i podnosi cukier. Ale ja mniej więcej wiem, ile piwo podnosi tego cukru, więc ja daję sobie zawsze insulinę na, na piwo jedno czy dwa i mogę spokojnie pić. Mhm. Oczywiście nie należy przesadzać i też nie ma tak, jak wiesz, jak kiedyś to, ale to pewnie też jest z racji tego, że jestem już trochę starszy. Nie ma coś takiego, że wyjdę sobie na, wiesz, do baru i wypiję tam 8 piw bo, bo już, już nie jestem taki, wiesz, nie Nie, nie, ma, tego, mam już... nie ma tego fanu w tym. Nie, nie ma tego fanu. Poza tym, no nie mogę tak też, wiesz, nie można też przegiąć. Mhm. Ja na szczęście mam tak, że jeżeli piję już alkohol, to nie wyłącza mi się nigdzie ta lampka, że mam pilnować cukru. Ja mhm. sobie średnio tak co godzinkę, co dwie ten cukier mierzę, żebym wiedział, że wszystko jest okej, okay. bo, bo to trzeba, jednak zawsze trzeba zachować ten zdrowy rozsądek i, i pamiętać o tym, jeśli chodzi o jakieś inne alkohole, to ja akurat nie pijam w ogóle wódki czy coś, whisky tam się napije, ale wódki na przykład nie pijam. Mhm. tylko sporadycznie, jeśli chodzi o jakieś tam czy to jest wesele, czy naprawdę jakaś bardzo dobra okazja to tam mogę wypić, wiesz, kieliszek dwa tak jak rozumiem mhm. wódka już działa na, na organizm ona właściwie ona teoretycznie obniża, a potem dopiero podwyższa ten cukier jak w, w, że na przykład podczas picia to ono, ten cukier spada i to jest też groźne, żeby nie mieć za od cukru, ale na przykład na następny dzień ten cukier może już być bardzo wysoki więc, ale niestety nie mam doświadczeń na, tak naprawdę, z, jeśli chodzi o, o cukrzycę i wódkę, bo, bo tak jak mówię, nie pijam. Nie, nie, rozumiem, ale to chodziło mi na przykład o lampkę wina, czy tak jak mówisz, te dwa, trzy... Wino, wino tak. słuchaj, wino, jeśli chodzi o wino, jeżeli pijesz wino wytrawne, mhm. to nie musisz nawet dawać insuliny. No bo ono nie, nie, jakby nie przetwarza się później na cukier w żaden sposób. Tak, tak? Ja, ja miałem tak, że ja zawsze piłem wino wytrawne, ja nie lubię win... Pół słodkich czy trzy słodkich. Na przykład jak ktoś przy mnie pije porto, to nie, to, to, to, to, to mnie już... mi się cofa. Mhm. Ale wino jak najbardziej. No też zawsze sprawdzę sobie ten cukier, żebym miał pewność, że wszystko jest ok Ale ja mogę wypić butelkę wina i jest, i jest git. Jedyne co, może, jedyne, co może mi dolegać, to ból głowy na następny dzień. Okej, okay, czyli jeżeli robisz sobie spaghetti... Właśnie, czy, czy jakiś tam risotto i do tego wypijasz lampkę wina, to ona jest zupełnie neutralna, jeżeli to jest wino wytrawne czy tam półwytrawne, to generalnie jakby nie musisz go uwzględniać w, w tych swoich obliczeniach, tak? Dobrze. No, Jak, Jak najbardziej? Jak najbardziej. Okej, okay. no to fajnie, to słuchaj, teraz mi powiedz odnośnie tego zdrowia w ruchu, czy, czy też sportu, który byś polecił, to bardzo mnie to zainteresowało i tutaj bym ci jeszcze przepytał, co, no, co zalecasz. Wiesz co? Prawda jest taka, że jeśli chodzi o ruch, to każda jego forma jest jak najbardziej wskazana. Mhm, czyli bieganie, pływanie. Tak, teraz, teraz jest zima, więc, tak jak, jak większość pewnie ludzi, ruch jest taki troszkę stanął w miejscu. I, i nie ruszamy się tyle, co byśmy pewnie chcieli, ja, ja też. Czasem pogoda nie sprzyja, ciężko się zmobilizować i woli się zostać na kanapie przed telewizorem, prawda? Ale... Tak, dlatego, dlatego też się tak często mówi, że w zimę to się tłuszcz odkłada, mm -hmm. żeby było ciepło. Ale jeśli chodzi, jeżeli już jest na przykład właśnie wiosna, lato, czy, czy ogólnie dobra pogoda, no to ja polecam przede wszystkim rower. Rower dla mnie to jest osobiście moja ulubiona forma aktywności. Mm -hmm. Z tego typu rzeczy to też bieganie, co prawda ja nie biegam za bardzo, bo, bo nie lubię, ale, ale znam ludzi, którzy bardzo lubią biegać i, i jak najbardziej to polecam. Nawet poznałem jakiegoś takiego, cukrzyka, który, on to w ogóle jest Ewenem, on bardzo dużo biega. Mhm. On biega około 200 km tygodniowo. No to sporo, to musi być dużo endorfin w takim układzie. I, i on jeszcze, jak przeciętny człowiek, dorosły tam mężczyzna chyba bierze ile? 25 3000 tysiące kalorii dziennie? co coś takiego? No, tak można przeliczyć, tak, tak. Między 2 a 3. To on mówił, że on je chyba z 5,5. Tysiąca dziennie kalorii. No to musi faktycznie to przepalać, ma, ma duży wysiłek w takim razie. I na przykład on też właśnie mówił, że on często jest tak, że na przykład ma wysoki cukier po jedzeniu, to idzie sobie pobiegać. noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Aha, tutaj, tutaj jeszcze, bo potem zapomnę, to jest dosyć istotna rzecz. Tak, tak. Jeżeli mamy wysoki cukier, tylko taki wysoki, wysoki, że już tam ponad 200 stówy mhm. czyli no. dwa razy powiedzmy norma. No coś takiego, jak już jest powyżej 200 albo jeszcze więcej, to, to już trzeba to sprawdzić. Jeżeli ktoś, ktoś nie ma, to niech sobie kupi paski do sprawdzania ciał ketonowych w moczu. Mhm. Bo ciała katonowe generalnie, jeżeli są w naszym organizmie, to jest trucizna i może dojść do kwasicy katonowej, po czym możemy albo skończyć w szpitalu, albo już dalej, tam gdzie już nikt nam nie pomoże. To jest taki stan nieciekawy. Tak. I ja nie będę tu opowiadać, jakie są sposoby eliminowania tego. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to niech najlepiej się zapyta swojego lekarza. Mhm. Tylko jest podstawowa rzecz. Jeżeli mamy ciała katonowe, to nie, nie ćwiczymy. Nie idziemy biegać, żeby zbić cukier, nie idziemy nie wiem, na rower, na pływanie czy, czy na cokolwiek. Jeżeli, jeżeli, są, jeżeli mamy wysoki cukier i są ciała kotonowe w organizmie, to albo siedzimy w domu, albo idziemy do lekarza i robimy coś z tym, ale nie działamy w ten sposób, że biegamy, bo, bo wtedy możemy sobie tylko zaszkodzić. Aha, czyli są, mogą bywać takie stany, kiedy to jest niekorzystne, ale w normalnym, powiedzmy... W normalnych sytuacjach możemy zazwyczaj biegnąć. Tak, jeżeli, okay. jeżeli, jeżeli nie mamy w ciałkę tonowych czy coś ale mamy wysoki cukier i nie mamy ciał ketonowych, to możemy sobie pójść pobiegać na przykład, żeby go zbić, ale jeżeli ciała ketonowe się pojawią, co warto czasami sprawdzić, to nie, to nie, bo, bo, bo może się ten stan jeszcze bardziej pogorszyć i wtedy już będzie nieciekawie, ale ja naprawdę nie chcę tu nikogo, nie chciałbym na przykład wprowadzić kogoś w błąd z czymś, więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, najlepiej pytać się swojego lekarza. Mhm, no czyli wiedza, tak jak mówiłeś, że wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza i im więcej wiemy o stanie swojego zdrowia, o swoim organizmie, jak on funkcjonuje, to tym więcej możemy no jakichś różnych działań przedsięwziąć. Dokładnie, a jeśli chodzi jeszcze o jakieś inne formy ruchu, to bardzo dobrym jest coś, co nie wymaga chyba zbytnich też przygotowań, czyli spacer. Spacer, to jest właśnie nawet dla ludzi starszych, nawet, nawet tak jak ja widzę często, wiesz, bo się poruszam tu i tam, dużo jeżdżę samochodem gdzieś po, po, po, po, no, po całej, całej wielkiej okolicy. Bardzo dużo ludzi w tej chwili chodzi, spaceruje, dużo ludzi starszych sobie chodzi za rączkę czy z kijoskiem czy w jakichś grupach dwóch, czy pięcioosobowych naprawdę to jest, widzę, że ta moda przychodzi do nas dosyć ostro z zachodu i, no i to jest fajne, to też polecam spacery, spacery są bardzo dobre jeszcze jak ktoś ma na przykład jakiegoś psa czy, czy coś, to też zawsze fajnie pod kątem właśnie też tego zbicia cukru wyjść sobie z psiakiem, porzucać mu piłkę pochodzić sobie z nim Świeże powietrze to Ciebie nie obciąża w jakiś tam sposób, bo nie robisz takiego wysiłku, który nie wiem, wzmaga, nie wiem, jakoś nagle pracę Twojego organizmu, ale jednak stymuluje. Tak, stymuluje i też, też na ten cukier, wiesz, też to trochę obniży, jeżeli zrobimy sobie taki porządny spacer, a nie to, że przejdziemy się tam przez 5-10 minut, mhm. tylko zrobimy sobie taki, powiedzmy, godzinny, dwugodzinny spacer, to też to na pewno na ten nasz poziom cukru wpłynie i, i wszystko będzie tylko lepiej, więc generalnie nie ma coś takiego, że polecam coś konkretnego, no, wysiłek ogólnie fizyczny jest wskazany i u zdrowych ludzi, i u cukrzyków, u cukrzyków nawet bardziej, bo tak jak mówię wpływa to na poziom cukru, mhm. więc fajnie to robić, więc jeżeli teraz Niech teraz będzie nam wszystkim rozgrzeszone, że jest zimno, jest brzydka pogoda i zasiedzimy się w domu, ale jak tylko wyjdzie słońce, zrobi się ciepło, to nie ubierajmy się jakoś tam w kożuchy, tylko załóżmy sobie bluzę i wyjdźmy sobie na, właśnie na spacer czy, czy na rower nawet, to, mhm. jest, to jest bardzo fajne. Polecam właśnie na przykład jak ktoś jeździ do pracy czy do szkoły i nie ma powiedzmy 40 kilometrów, to dlaczego by nie wyjść sobie wcześniej z domu i pojechać właśnie na rowerze. No to fajnie, tu powiem Ci, bardzo, fajne, bardzo fajna rozmowa, bardzo fajne informacje. Ja szczerze mówiąc, dużo się dowiedziałem rzeczy, o których nie miałem pojęcia tak naprawdę. Nie wiedziałem, jak to wszystko działa, ale okazuje się, że z tego, co Ty mówisz przynajmniej, że możesz normalnie funkcjonować. Tutaj na plus dla Ciebie jest to, że jakoś racjonalnie zacząłeś podchodzić do, przede wszystkim do swojej diety, do tego, co jesz, do, no do życia w ogóle. Czyli tak jak mówisz, tutaj ruch, świeże powietrze... no. Ja jestem, powiem Ci, za zaskoczony pozytywnie, bo myślałem, że to jest jakiś bardziej, nie wiem, skomplikowane, ale to mi się wydaje, że tutaj najważniejsze jest to, co w głowie. Wiem, najważniejsza jest rozwaga i wiedza. Tak jak mówisz, że Ty się doszkalasz i, i polecasz to każdemu. No, dokładnie, to trzeba jednak, to jest, wiesz, to wszystko, co powiedziałem, to jest tylko taki wierzchołek, wierzchołka góry. Mhm. No i uczysz się cały czas, bo to rozumiem, że... Z każdym dniem, z każdym rokiem będzie Ci pewnie łatwiej, bo jakby już nauczysz się swojego ciała, nauczysz się tych wszystkich prawidłowości, które, które zachodzą i jest Ci coraz łatwiej, tak rozumiem? Tak, tak. Ja jeszcze miałem właśnie okres niedawno taki jakby w pewnych względach nauki od nowa, bo jak byłem na penach i już się nauczyłem na przykład ile dawać sobie te insuliny na coś i, i w ogóle... To na pompie jest troszkę inaczej i musiałem się na nowo niektórych rzeczy uczyć. Jeszcze bardziej zacząłem zwracać, wiesz, na penach trochę czasami tą żywność liczyłem na oko. A tutaj z, już się nauczyłem korzystać z wagi, korzyłem, nauczyłem się korzystać z tabel, które w których mam zapisane, ile, ile jakieś tam rzeczy, na przykład, bo jeżeli coś nie ma na opakowaniu, wiesz, zawartości mm -hmm. kalorii, wartości energetycznej, to muszę to sprawdzić w jakichś tabelach. nauczę się z tego korzystać. Jest to bardzo przydatne. Nadal z tego korzystam, ale wiem, że powiedzmy za rok, dwa, czy, czy trzy, zobaczymy, to większość rzeczy mi wejdzie w tą pamięć i już będę o tym pamiętać i nie będę się tego sprawdzać. A jeszcze na koniec zapytam o jedną rzecz, bo wiem, że jesteś dość, że tak powiem, nowoczesny, jeżeli chodzi o sprzęt, elektronikę i, i takie różne y, historie. Czy właśnie są jakieś rzeczy, które ułatwiają życie no, w tym naszym XXI wieku, czyli nie wiem, jakieś aplikacje na telefony, coś takiego, co, co, co mógłbyś polecić, z czego korzystasz? Są generalnie aplikacje, na przykład na iPhone'a, na, iPhone na Androida, zapewne też, bo często deweloperzy po prostu na, na obydwa systemy piszą, mhm. które na przykład pełnią funkcję na, takiego naszego dzienniczka samokontroli, czyli właśnie ile wymienników czegoś zjedliśmy, jaką daliśmy sobie dawkę insuliny, jaki mieliśmy cukier i t.d. Mhm. Jest nawet polska taka aplikacja, jedna tam chyba, jak to się nazywało, Moja Cukrzyca, czy, czy, czy, czy jakoś tak, jest taki portal generalnie cukrzycowy i tam można właśnie prowadzić sobie na stronie taki, taki dzienniczek, a jednocześnie mhm. można tam, tylko to trzeba chyba wykupić abonament jakiś, ale można też pobrać aplikację. Jest aplikacja taka niemiecka bodajże, nazywa się VitaDoc chyba, która w ogóle to jest aplikacja, w której możemy sobie sami wpisywać właśnie tam cukier, wszystko. Możemy mhm. też wpisać jakieś tam ciśnienia krwi i w ogóle, ale do tego są też yy, akcesoria, czyli na przykład glukometr podłączany do iPhone'a, czy ciśnieniomierz, czy, czy waga. Aha. Niestety, jeśli chodzi o glukometr, jest to firma niemiecka i paski do tego glukometru są nierefundowane w Polsce. Jako, że ja zużywam powiedzmy 10 pasków dziennie, to nie będę płacić 30 euro za 25 pasków. No rozumiem, czyli kwestia finansowa. Ale, ale jest coś takiego jak najbardziej. Ja na przykład swoją pompę, którą ja mam, jest w zestawie razem z glukometrem i glukometr łączy się z pompą poprzez bluetooth mhm. i ja na przykład mogę sterować tą pompą z glukometru, czyli żeby podać sobie insulinę zaraz po tym jak zmierzyłem cukier, to nie muszę wyjmować pompy z kieszeni, tylko mogę to zrobić od razu z poziomu glukometru. Dodatkowo... Wpisujesz sobie różne ustawienia i wartości do tego glukometru, czyli na przykład jaki masz przelicznik węglowodanów na insulinę, mhm. potem zmierzysz sobie cukier, w glukometrze wpisujesz ile węglowodanów danego posiłku zamierzasz zjeść i on Ci automatycznie oblicza ile tej insuliny podasz. Jeżeli masz, tej insulin, jeżeli masz niski poziom cukru, to on zrobi korektę i poda Ci tej insulinę trochę mniej, jeżeli masz wysoki, to też zrobi korektę i poda tej insulin trochę więcej coś co mnie się bardzo przydaje ja biorę taką insulinę która ma szczyt działania po dwóch godzinach czyli po dwóch godzinach od podania ona działa w takim tak najmocniej mhm. no i czasami zjem sobie coś podam insulinę, jest ok, i, i po godzinie znów jestem głodny na przykład tak. i mierzę sobie cukier, mam tam jakiś ten poziom i chcę sobie znowu podać trochę insuliny na nowy posiłek to ten kalkulator, który mam w glukometrze uwzględnia ile mam jeszcze tej insuliny aktywnej w swoim organizmie. O, Więc leż, też nie dojdzie do tego, że yy, podażę sobie tej insuliny za dużo i będę wiesz, leżał. Oczywiście to mhm. wszystko to są, to te, jest te technologia, trzeba brać na to poprawkę, że to nie zawsze jest, yy, że to nie zrobi wszystkiego dla nas, przy tym wszystkim nadal trzeba samemu myśleć i i brać różne rzeczy pod uwagę, ale na pewno to bardzo pomaga w codziennym życiu. Okay. A jeszcze tylko tak, jeszcze chciałem tylko tak na sekundkę wrócić do tego wysiłku, bo mi się przypomniało, tak, tak? że wysiłek trzeba planować. Mhm. To nie ma tak, że sobie wychodzimy i, i ćwiczymy, tylko trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy powiedzmy wyjść na rower, to żeby coś zjeść przed tym, to jest podstawa. No tak, bo mówię, że cukier ci znika podczas wysiłku. Tak, tak. I albo mhm. zjeść więcej, albo mhm. podać sobie mniej insuliny na to. Na przykład normalnie jemy, powiedzmy, pięć kanapek na śniadanie i dajemy sobie na to insuliny, ale nie chcemy jeść więcej, to jemy też pięć kanapek, tylko damy tej insuliny trochę mniej, bo mhm. ten wysiłek nam zbije ten cukier, więc żeby właśnie nie było takich sytuacji, że jedziemy na rowerze i nagle z niego spadamy i leżymy i, i nie możemy wstać. No tak, bo jeszcze musisz mieć siłę, żeby wrócić i wtedy ewentualnie co? Możesz mieć przy sobie te pastylki, czy coś słodkiego, czy jakiś napój, tak? W razie, że Tak, tak. Na, najlepiej uratować. właśnie mieć, najlepiej mieć albo coś słodkiego do picia, albo albo właśnie jakąś glukozę. Często jest tak, że na przykład można podczas biegania czy, czy, czy roweru mieć jak masz tą glukozę właśnie tą sprasowaną taką w tych pastylkach, to co kilkanaście minut chce taką jedną pastylkę łykać. Żeby no tak, bo... po prostu pilnować to, żeby ten cukier był tam na jakimś odpowiednim poziomie. Nie wskazane są, nie wskazane są rzeczy typu batony czy, czy tego typu sprawy, bo, bo to jest czekolada, która ma dużo tłuszczu, no i tak jak mówiłem, opóźnia, opóźnia to opóźnia, mhm. opóźnia wchłanianie tej glukozy, więc jeżeli na przykład mamy niski cukier, to nie ratujmy się batonem. Okej. Okay. Najlepiej, najlepiej albo glukozą, albo czy, czymś wpłynie, bo jak coś się wpłynie, to od razu w ustach zaczyna to być wchłaniane i, i szybciej nam podnosi ten cukier. Mhm. Czyli z tego co zrozumiałem, to te stany braku cukru są bardziej niebezpieczne, no właściwie dla każdego, bo, bo i zdrowy człowiek, jeżeli będzie miał bardzo niską wartość cukru, to może zemdleć. Tak, mamy. Nasz organizm ma jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, czyli glukozę, która jest magazynowana w naszej wątrobie. Mhm. Jeżeli. I jest tak, że jeżeli organizm ma nagle, nagły spadek cukru to często ta, ta glukoza jest wyrzucana z wątroby i nam ten cukier podnosi, więc, więc to, to, to jest fajne. Oczywiście nie możemy, wiesz, nie róbmy tak, że będziemy zawsze na to liczyć. Tylko... No tak, bo to jest rezerwa na jakieś tam określone, bardzo krótkie chwile. Tak, jest jeszcze na wyposażeniu praktycznie każdego cukrzyka powinno jest coś takiego jak glukagen. Mhm. To jest taki enzym, który, który właśnie, kiedy go podamy... Tam podskórnie, czy, czy domięśniową. Tam jest taka strzykaweczka no, i w ogóle. Na szczęście ja ani razu jeszcze nigdy nie musiałem tego użyć. On właśnie powoduje to, że stymuluje ten, ten wyrzut glukozy z wątroby. Mhm. Tylko, że jest jedna rzecz, którą, o której trzeba powiedzieć dla kogoś, na przykład byłby po alkoholu. To po alkoholu nie zadziała. A, Bo nasza wątroba jest zajęta tym, żeby przetworzyć ten alkohol a, i, i na tym się skupia i on wtedy nie zadziała, ona nie wyrzuci nam tej glukozy. Czyli to jest taka już yy, takie koło ratunkowe w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, które możemy tak, użyć, tak, ale to... nie we wszystkich wypadkach. Dokładnie. Mhm. Ale to w razie pytań, to wiesz, to, to lekarze. Ja, ja nie jestem no, oczywiście. nie, no lekarzem. to My tutaj rozmawiamy bardziej tak o jedzeniu, o, o zdrowym stylu życia. Oczywiście te informacje bardzo cenne dla nas i dla naszych słuchaczy oraz dla kogoś, kto ma gdzieś tam cukrzyka, to może oczywiście tą audycję mu podsunąć do posłuchania. Mam nadzieję, że będzie dla niego ciekawa. Słuchaj, no to fajnie, bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Mam nadzieję, że kiedyś uda nam się jeszcze namówić Cię na jakąś rozmowę, na przykład o ciastkach, które pieczesz i się jeszcze do rozmowy, może, może następnym razem uda nam się z Jackiem. Bardzo Ci dziękuję. Czy chciałbyś jeszcze coś ewentualnie dodać, coś takiego, o czym nie mówiliśmy? Wiesz co, nic mi tak naprawdę nie przychodzi do głowy, ale jeżeli ktoś by miał... Pytania, to proszę zadać pod odcinkiem i ewentualnie Tak, dokładnie, niech zada pod odcinkiem, albo tam Ty może zamieścisz w, w opisie jakiś kontakt do mnie, jeżeli ktoś by chciał się tak, dopytać tak, coś więcej, jakiś mail czy, czy coś ja z miłą chęcią odpowiem, ewentualnie podam kontakt do kogoś, kto może pomóc, więc, więc to tak. No i tak jeszcze raz chciałem powiedzieć, że jeśli chodzi o cukrzycę, no to nie jest to choroba łatwa, na pewno trochę od nas ona wymaga, przede wszystkim właśnie tej samokontroli, jakiegoś rygoru w niektórych kwestiach i i właśnie tego, żebyśmy się uczyli każdego dnia czegoś o sobie czyli musisz ale... mieć w życiu porządek no tak naj, najprościej mówiąc, tak? ja ogólnie jestem w miarę pedantem więc to też mi trochę pomaga parę rzeczy zorganizować ale niech ludzie się jej nie boją Naprawdę to nie jest coś, co, co przekreśla wasze życie. Jeszcze jeżeli naprawdę człowiek, który zachorował na cukrzycę, weźmie się za siebie, to po latach może powiedzieć, że, że cukrzyca w pewnym, w pewnym sensie to życie uratowała. Mhm. No, jeżeli mówisz, że facet biega i 5000 kalorii przyjmuje i jest to w stanie rozbiegać i, i, i robi tego tak dla lat, no to kurczę, ja sądzę, że faktycznie to jest przykład, który pokazuje, że tutaj można tą chorobę przezwyciężyć, można z nią żyć no, w miarę normalnie, przy zachowaniu pewnych zasad, tak jak no, tutaj y, wspominaliśmy. No i życzę Ci czego? Sukcesów, wszystkiego dobrego i... nie wiem, czego... <śmiech> Zawsze, żebyś miał ten cukier w ryzach, prawda? Tak, do dobrego cukru. Dobrego cukru, <śmiech> o. Tego Ci życzę. Ja jeszcze raz, jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję również. Że że usłyszymy się jeszcze. Ja również mam taką nadzieję i wszelkich miłośników filmów odsyłam natychmiast do małefilmidło.pl, gdzie można, tak jak ja często słucham, posłuchać sobie o najnowszych filmach i wielu, wielu ciekawostkach. Dziękuję za spotkanie, pozdrawiam, do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. Cześć.